...przede wszystkim polityka niemiecka. Dążąc od początku wojny do osobnego pokoju z Rosją, który by kwestię polską na długo pogrzebał, a jednocześnie był wielkim krokiem naprzód w ujarzmieniu Rosji. Niemcy widzą, że najlepszą do tego pokoju, drogą, jest zastraszyć Rosję niebezpieczeństwem polskim. Po zajęciu tedy królestwa... Dają zachętę polskości. Zapowiadają, że nie oddadzą już ziem polskich z powrotem Rosji. Otwierają Uniwersytet Polski w Warszawie. I tak dalej. Wiedzą wszakże, że to do zastraszenia Rosji nie wystarczy. Wśród najbardziej nacjonalistycznie usposobionych Rosjan było wielu takich, którzy chętnie by się pozbyli królestwa jako kraju na którego zruszczenie nie było nadziei i który zawsze był przeszkadzał Rosji być państwem narodowym. W roku 1915, w kilka tygodni po wycofaniu się wojsk rosyjskich z Polski, mieliśmy konferencję z rosyjskim ministrem spraw wewnętrznych, księciem Szczerbatowym, który nie należał do biurokracji, którego mianowanie było uważane za ustępstwo dla społeczeństwa rosyjskiego. W konferencji tej, Prócz mnie brali udział Zygmunt Wielopolski i Eustachy Dobiecki. Kwestia polsko-rosyjska w Królestwie, mówił Szerbatow, to proszę panów nie jest kwestia. Tu byśmy się bardzo łatwo porozumieli. Właściwa kwestia polsko-rosyjska, dla nas ogromnej wagi, to kraj północno- i południowo-zachodni, Litwa i Ruś. Tu leży cała trudność porozumienia. Wiedzieli to i Niemcy, i rozumieli, że chcąc Rosjan naprawdę zastraszyć, trzeba kwestię polską podnieść na Litwie. To też zaraz po zajęciu Litwy, w początku września 1915 roku, generał hrabia Pfeil wydaje odezwę, w której nazywa Wilno perłą sławnego. Królestwa Polskiego. W następstwie spisy statystyczne niemieckie wykazują, że znaczna część tzw. Litwy posiada większość ludności polskiej. A autorzy niemieccy rozpisują się o projekcie polskiego nacjonalitetenstaat, oznaczającego oderwanie od Rosji ziem litewsko-ruskich. Można było myśleć, że Niemcy chcą tworzyć jakieś wielkie państwo polskie z granicami daleko na wschód posuniętymi. Późniejsza ich polityka pokazała, że o tym wcale nie myśleli. Był to blef, który miał popchnąć wszystkich Polaków przeciw Rosji, potężnie zastraszyć opinię rosyjską i ochłodzić jej zapał do wojny z Niemcami. Spodziewano się, że pokłócona z Polakami w obawie utracenia krajów zabranych nie będzie ona przeszkadzała rządowi w zawarciu z Niemcami osobnego pokoju. Rzecz nie była źle pomyślana. Kto znał dobrze Rosję, wiedział, że całe społeczeństwo rosyjskie od żywiołów reakcyjnych aż do najskrajniejszych radykałów, wychowane na fałszywych statystykach rządowych, Uważa kraje zabrane za ziemię rdzennie rosyjską i nie dopuszcza myśli o ich utracie. Na tym terenie bardzo łatwo było wszcząć zaciekłą walkę między Polakami a Rosją. Walkę, która by w świadomości Rosjan zajęła pierwsze miejsce i przysłoniła im wszystkie inne zagadnienia bytu państwowego Rosji. I myśmy sobie zdawali sprawę z tego od dawna. Z chwilą też, kiedyśmy zaczęli widzieć możliwość starcia między Rosją a Niemcami. Kiedyśmy na tej możliwości zaczęli budować swe plany. Kiedyśmy postanowili dojść do wytworzenia solidarności polsko-rosyjskiej przeciw Niemcom. Zrozumieliśmy, że chcąc ten cel osiągnąć, trzeba przede wszystkim uspokoić obawy rosyjskie co do krajów zabranych nie marzyliśmy o powrocie Polski do granic z 1772 roku. Widzieliśmy całą tego niemożliwość i mogliśmy szczerze Rosjanom powiedzieć, że do większej części tych ziem Polska pretensji mieć nie będzie. Niebezpieczne wszakże było mówić o jakiejkolwiek ich części. Nawet o tej, która niewątpliwie należy do obszaru narodowego polskiego. Wypadki szły szybko, i nie było czasu na wychowanie na nowo myśli rosyjskiej i w tej oprawie. Dlatego, o ileśmy mogli, omijaliśmy w dyskusjach polsko-rosyjskich sprawę krajów zabranych. Gdy zaś ominąć nie było można, mówiąc o Polsce na wschodzie, zatrzymaliśmy się na granicy etnograficznej. To nam pozwoliło utrzymać solidarność polsko-rosyjską i nie stworzyć dla Niemiec warunków do osobnego pokoju z Rosją, nawet wtedy, gdy spróbowały one wygrywać kwestię polską na Litwie. I tym razem Niemcom się nie udało. Jedynym pozytywnym skutkiem ich akcji było... Wywołanie nastroju germanofilskiego wśród znacznej części surowego politycznie ziemiaństwa naszego w krajach zabranych. Nastrój ten na razie żadnego wpływu na wypadki nie wywarł, ale później, po rewolucji rosyjskiej, wyrządził w sprawie polskiej ogromne szkody. Wyzyskali go tacy działacze jak Lednicki dla paraliżowania polityki niepodległości i prób zorganizowania poważnej siły zbrojnej polskiej na wschodzie. W początku roku 1916 na czele rządu rosyjskiego stanął Stürmer, zajadły wróg Polski i niewątpliwy Germanofil, dążący do pokoju z Niemcami. Szukał on tylko sposobności i szukał jej także w kwestii polskiej. Gdy londyński Foreign Office zakomunikował rządom sprzymierzonym raporty Żydka-Galicyjskiego o moim rzekomym zbliżaniu się do Austrii, Stürmer niewątpliwie chwycił tę okazję i w marcu 1916 roku rozesłał po całej Rosji do gubernatorów, dowódców armii i tym podobnych, w pięciu tysiącach egzemplarzy okulnik oparty na tych raportach i wykazujący, że działacze polscy za granicą przechylają się na stronę państw centralnych. Styrmer musiał wiedzieć, że raporty są fałszywe. Miał on swoje informacje o polityce polskiej i nie potrzebował ich czerpać ze źródeł angielskich. Zresztą w chwili wydania okulnika już znajdował się w jego rękach przesłany przez Izwolskiego mój memoriał. Podyktowany troską o zwycięstwo państw sprzymierzonych. Cóż mogło być celem takiego okulnika jak niewywołanie w Rosji nastroju przeciwpolskiego i ułatwienie sobie wejścia w pertraktacje pokojowe z Niemcami. W pierwszej połowie 1916 roku polityka Stirmera była krępowana wewnątrz samego rządu przez obecność Sazonowa na stanowisku ministra spraw zagranicznych. Sazonów dążył do zwycięstwa. Był człowiekiem uczciwym, dochowującym wiary aliantom. Cieszył się też sporym zaufaniem opinii publicznej w Rosji. W swej przeszłości był przeciwnikiem polityki skrajnie przeciwpolskiej, jak zresztą i jego poprzednik Izwolski. Podczas wojny wiedział, że trzeba w kwestii polskiej coś zrobić, że inaczej wymknie się ona z rąk rosyjskich. Nie był wszakże zdolny pojąć szerzej tej kwestii. Przeceniał bardzo potęgę rosyjską i solidność podstaw, na których się opierała. Był też przekonany, że Polska nie może żyć inaczej jak pod skrzydłami opiekuńczymi Rosji. Jako maksimum kariery dla Polski widział szeroką autonomię w państwie rosyjskim. Pogląd sezonowa na sprawę Polski godził się z tezą, że sprawa ta musi pozostać sprawą wewnętrzną Rosji. Stąd jego wielkie niezadowolenie z mojego stanowiska, zajętego w rozmowie z Izwolskim w końcu lutego 1916 roku i w następnie złożonym memoriale. W kilkanaście dni po wysłaniu depeszy o rozmowie ze mną Izwolski otrzymał od Sazonowa poufną instrukcję, w której między innymi powiedziano: Wszelkie propozycje dotyczące przyszłych rozgraniczeń w Europie Środkowej są przedwczesne, a w ogóle trzeba pamiętać, że jesteśmy gotowi pozostawić Francji i Anglii całkowitą swobodę określenia zachodnich granic Niemiec. Licząc, że ze swej strony sprzymierzeńcy pozostawią nam taką samą swobodę w naszym rozgraniczeniu z Niemcami i Austrią. W szczególności konieczną jest rzeczą kłaść nacisk na wyłączenie kwestii polskiej z przedmiotów dyskusji międzynarodowej i na przeszkodzie próbą postawienia przyszłości Polski pod gwarancją i kontrolą mocarstw. Z żadnym z Polaków w Piotrogrodzie Sazanow ani słowa nie wymienił o moim memoriale. Natomiast ambasador francuski Palelusz niezawodnie na życzenie sezonowa, poruszył ten przedmiot w rozmowie z Konstantym Platerem, gdy ten opuszczał Piotrogród. W powrocie na zachód, w kwietniu 1916 roku. Ambasador mówił o niezadowoleniu z mego stanowiska w rosyjskich sferach rządowych i dawał do zrozumienia, że idziemy za daleko. Palelusz wszakże był już w tyle za wypadkami i za sytuacją, jaka się w sprawie polskiej wytworzyła na zachodzie. Rozmowa z Platerem, o której zaraportował swemu rządowi, wywołała na Kedersen wielkie niezadowolenie z ambasadora. Wzięto mu bardzo za złe, że się dał użyć Sazanowi do misji, która nie przestała przedstawicielowi Francji. Niemcy w swym dążeniu do osobnego pokoju z Rosją nie tylko usiłowali pokłócić Polaków z Rosjanami, ale także starali się wywołać na gruncie sprawy polskiej nieporozumienia między Rosją a jej zachodnimi sprzymierzeńcami. Żadna sprawa nie postawiła państw zachodnich Francji, Anglii i Włoch w tak trudnej i delikatnej sytuacji jak sprawa polska. Wstępując w wojnę, Państwa te wypisały na swych sztandarach hasło wolności ludów, które dawało im siłę moralną w całym świecie, pozyskiwało dla nich opinie krajów neutralnych, wzmacniało ducha ich własnych społeczeństw i wytwarzało trudności wewnątrz państw centralnych, w szczególności w państwie Habsburgów stylu ludów złożonym. Trudno było wszakże głosić hasło wolności ludów, a milczeć o Polsce, która była najjaskrawszym przykładem pogwałcenia tej wolności. Tymczasem Rosja żądała bezwzględnie milczenia w tej sprawie i była obawa, że jeżeli żądaniu jej zadość się nie stanie, gotowa jest opuścić sprzymierzeńców i zawrzeć pokój z państwami centralnymi. Szerszy świat z tego położenia nie całkiem zdawał sobie sprawę. Nie zawsze je też rozumiano w społeczeństwach angielskim, francuskim i włoskim. Już w grudniu 1915 roku w parlamencie włoskim poseł Montresor z towarzyszami wystąpili z wnioskiem będącym dowodem szczerych sympatii, jakie żywiono we Włoszech dla Polski, wyrażającym życzenie – ażeby szlachetny naród polski, który jest przeznaczony w przyszłości do odgrywania wielkiej roli w pokojowej równowadze, odzyskał jedność w państwie wolnym i niepodległym. Niezawodnie na zajutrz konsulta miała wizytę ambasadora rosyjskiego z przedstawieniem, że uchwalenie podobnego wniosku jest niedopuszczalne. To też wniosek długo leżał, aż został na prośbę rządu cofnięty przez wnioskodawców. W Polsce gniewano się na to i niecierpliwiono, ale właściwie należało tylko współczuć rządowi włoskiemu w jego trudnym położeniu. Gdyby on i inni sprzymierzeńcy zachodni nie krępowali się stanowiskiem rządu rosyjskiego, gdyby się z nim poróżnili na gruncie kwestii polskiej, gdyby wynikiem tego był osobny pokój między Rosją a Niemcami, Polska sama najdrożej by za to zapłaciła. W interesie państw zachodnich leżało jak najgłośniej podnieść i jak najmocniej postawić kwestię polską. Był to wielki atut przeciw Niemcom. Ale było to w ich interesie Dodamy i w interesie Polski, o tyle tylko, o ile by za to nie zapłacili utratą wschodniego sojusznika. Dlatego też przedstawiciele rządów państw zachodnich, o ile dotykali sprawy polskiej, robili to bardzo ostrożnie i nieśmiało. Wyzyskując ich trudne położenie, Niemcy ich w sprawie polskiej prowokowali. W połowie listopada 1915 roku Bonar Low, odpowiadając w Izbie Gmin w imieniu rządu na pacyfistyczne wystąpienie jednego z posłów, zapytał, czy którykolwiek z członków Izby przypuszcza, że Niemcy, o ile nie będą pobite, zwrócą Alzację Francji lub zwrócą Polskę narodowości, do której ona należy? Znamienne tu jest użycie wyrazu nationality, narodowość, zamiast nation, naród, który by tu był bardziej na miejscu. Wyraz wszakże nation w języku angielskim jest używany nie tylko w znaczeniu naród, ale i w znaczeniu państwo. Zwrócenie Polski państwu, do którego ona należy, Byłoby zrozumiane jako zwrócenie Rosji. Mówca zaś najwidoczniej nie chciał być tak zrozumiany. Przy użyciu wyrazu nationality można było rozumieć tylko narodowość polską. Bateman Holwek wszakże udał, że nie rozumie. I w trzy tygodnie potem, polemizując w Reichstagu z ministrem angielskim, powiedział Nie jest Całkiem jasne, czy według jego poglądu Polska ze swej narodowości należy do Rosji. Kanclerz niemiecki prowokował rząd angielski do wypowiedzenia się wyraźniejszego, które by wywołało protesty ze strony rosyjskiej. Cel aż nadto wyraźny. Pokłócenie aliantów z Rosją w sprawie polskiej. Tak, od początku wojny, a zwłaszcza od końca roku 1915, odbywał się na terenie międzynarodowym wielki szantaż, którego przedmiotem była sprawa polska, a którego ofiarami były Francja, Anglia i Włochy. Niestety, pomagali do niego Polacy, często nawet tacy, którzy się uważali za sojuszników państw zachodnich. A przecie celem tego szantażu było m.in. innymi, Zgubienie Polski. Państwa zachodnie usiłują przed tym szantażem się bronić, ale mają związane ręce przez Rosję. Tymczasem Niemcy występują jako zbawcy ujarzmionych ludów i dalej straszą Rosję, zapowiadając – Bejtman Holweg w Reichstagu w kwietniu 1916 roku – że nie oddadzą z powrotem Rosji ludów od Bałtyku aż do błot wołyńskich, Polaków, Litwinów, Bałtów i Łotyszów. Jednocześnie doprowadzają zbyt rozgorączkowanych tymi deklaracjami aktywistów polskich do rozumu. Beseler, przyjmując organizatorów obchodów 3 maja, wykłada im w kunsztownej formie niemieckiej, że Polska... Tak zanadto samodzielna nie będzie Po profesorsku daje im lekcje o obowiązkach ludów Które będą wzięte w opiekę przez Niemcy Die Volker verstehen müssen sich an die Volker oder Statengesellschaft anzugliedern Der sie sich anschließen und mit der sie zusammenarbeiten wollen Narody muszą zrozumieć, uświadomić sobie swe miejsce wśród narodów i interesów państwowych, z którymi pragną się złączyć i współdziałać. Wymowne, acz nie dające się ściśle przetłumaczyć wyrażenie ziś anglidan, zająć swoje miejsce i umieć wykonywać swoją funkcję w układzie przez Niemcy stworzonym i przez nie prowadzonym. Przygotowanie Rosji do osobnego pokoju idzie naprzód. Sazonow w początku lipca 1916 roku dostaje dymisję, której powodem miał być memoriał jego, żądający wyraźnego wypowiedzenia się w sprawie polskiej, w sensie szerokiej autonomii. Jego następca na stanowisku ministra spraw zagranicznych, Stürmer, wygłasza w dumie charakterystyczną deklarację. Wojna do szczęśliwego końca. Poza tym niczym się nie należy zajmować, nawet kwestią słowiańską, czytaj polską, do oddziaływania na Mikołaja II, upierającego się przy prowadzeniu wojny, czującego zresztą, że wojna podtrzymuje jego pozycję w społeczeństwie rosyjskim, wynaleziono dziwną, jak na wiek XX, figurę Rasputina którego wpływ staje się zatrważająco silny. Niemcy wszakże dmuchali w żar przysypany popiołem w mylnym przekonaniu, że gdy płomień wybuchnie, będą go mogli regulować tak, jak im to będzie dogadzało. Prowadząc swą grę polską, nie przypuszczali, że pracują dla nas, nie dla siebie. Nic nam tak nie ułatwiło naszego zadania na zachodzie, jak właśnie ta polityka niemiecka. Na terenie zachodnim, na którym już od dawna przestano rozumieć kwestię polską, jak to już powiedziałem, musieliśmy uczyć jej na nowo, że tak powiem od abecadła. Spotykaliśmy wielu ludzi, przyjaźnie zapatrujących się na dążenia Polaków do wolności, którzy często więcej nam przeszkadzali niż pomagali, bo byli to często sekciarze, doktrynerzy, traktujący sprawę polską powierzchownie i szablonowo. Nie znali oni Polski, ani położenia w Europie Środkowej. Umysły zaś ich były niedostępne dla realnych koncepcji politycznych. Dla nich kwestia Polska nie była niczym innym, jak częścią jednej ogólnej kwestii małych narodów, którym należy się dobrodziejstwo wolności. Nie przychodziło im nawet do głowy, że przy takim pojmowaniu rzeczy rozwiązanie kwestii polskiej było wprost niemożliwe. Dziwna rzecz, mówił jeden z profesorów w Anglii, że ze wszystkich kwestii małych narodów w tej wojnie kwestia polska jest najmniej rozumiana i najniechętniej poruszana. Odpowiedziałem mu na to. Przyczyna, panie profesorze, jest bardzo prosta. Polska to nie jest mały narodek, jeno wielki naród. I kwestia polska to nie jest kwestia wolności jednego z małych narodków, ale wielka kwestia polityki międzynarodowej. Od sposobu jej rozwiązania zależy w znacznej mierze przyszłość całej Europy. Gdy się chce wielką kwestię traktować jako jedną z kwestii małych, nie można sobie z nią dać rady. I naturalnym wynikiem jest zniechęcenie. Profesor mnie nie zrozumiał. Rozmawialiśmy w rezydencji wiejskiej Chestertona. Ten świetny pisarz, chodzący własnymi drogami i jak najdalej stojący od masońskiego doktrynerstwa, od razu mi przyklasnął. O ile łatwiej ludzie uczyliby się nowych rzeczy, gdyby nie zakucie myśli w kajdany sekciarskie. Niemcy, którzy nas na swój sposób usiłowali sprowadzić do poziomu małego narodku, zrobiwszy kwestię polską przedmiotem wielkiego szantażu, ogromnie nam pomogli do wykazania jej znaczenia w Europie. Przy tej ich mimowolnej pomocy Zmusiliśmy ludzi na zachodzie do myślenia o naszej sprawie nieco inaczej niż o sprawie jednego z małych narodów, które po wojnie będą obdarzone wolnością. Zaczęto rozumieć, że jest to kwestia jak najbardziej aktualna, od początku wojny grająca w niej ogromną rolę, mogącą na same losy wojny wywrzeć wpływ niemały, może nawet decydujący. Pomagało to do zrozumienia, że i po wojnie Polsce przypadnie odrębna, niepośrednia rola w położeniu międzynarodowym. Pokłócenie aliantów z Rosją w kwestii polskiej nie udało się. Nie udawało się również pokłócenie Rosjan z Polakami. Zmiany w rządzie rosyjskim odbywały się w duchu korzystnym dla Niemiec. Zawarcie osobnego pokoju z Niemcami coraz wyraźniej było celem tego rządu. Opinia wszakże rosyjska, mająca swój oficjalny wyraz w dumie, z całą siłą stała za wojną, manifestowała swe wrogie stanowisko względem Niemiec. Przepaść pomiędzy nią a rządem coraz bardziej się pogłębiała. Póki była zgoda z Polakami, można było mieć... Prawie pewność, że nie zmieni ona swego stanowiska względem Niemiec. Historia zaś Rosji uczyła, że o ile opinia ta miała niewielki wpływ na politykę wewnętrzną państwa, polityka zagraniczna Rosji nigdy nie śmiała wyraźniej się jej przeciwstawiać. Zawsze starała się być w zgodzie z opinią publiczną. Znając te Właściwości polityki rosyjskiej przywiązywaliśmy tak wielkie znaczenie do stanu opinii publicznej w Rosji i takich używaliśmy wysiłków, ażeby nie osłabić poczucia solidarności polsko-rosyjskiej w tej wojnie. Nie można też powiedzieć, żeby się Niemcom bardziej powodziło i w samej Polsce. W królestwie większość opinii która od początku stała za naszą polityką i odpornie się zachowywała względem wszelkich kuszeń austriackich i niemieckich, wytrwale zachowywała swe stanowisko. Natomiast w kołach, które poddały się pod wpływ aktywistów, które zaraz po wyzwoleniu pod Moskala ogarnął był bezkrytyczny zapał, zaczęło się zjawiać rozczarowanie i zniechęcenie. Przybrało ono szerokie rozmiary, zwłaszcza w lecie i na jesieni 1916 roku, gdy Niemcy w swej polityce dążącej do osobnego pokoju z Rosją przeszli względem niej od metody zastraszania do kokieterii, a tym samym przerwali kokietowanie Polaków. Nowych obietnic już nie słyszano, o wykonaniu poprzednio danych nikt nie mówił to rozczarowanie i zniechęcenie miało swoje odbicie i w Legionie Polskim, walczącym po stronie państw centralnych. Znajdował się on na froncie rosyjskim, na odcinku słynnego ze swych pism pruskiego generała Bernardiego. Tragedia Legionu w owym czasie doszła do swego apogeum. Z chwilą, kiedy po wybuchu wojny Zawiódł pokładane w nim nadzieje i nie wywołał powstania w królestwie. Przestał on być Niemcom potrzebny. Był raczej zawadą. W wypadku dojścia do skutku pokoju osobnego z Rosją nie wiedziano by, co z nim zrobić. Zwłaszcza, że Rosja nie domagałaby się prawdopodobnie wydania w jej ręce walczących w nim poddanych rosyjskich. W razie ustanowienia jakiegoś państewka polskiego pod kuratelą niemiecką, trzeba by zorganizować armię tego państewka. Dla Niemiec wszakże wcale nie było pożądane, żeby zaczątkiem armii był Legion Powstańców. Bo nie niepowstańczy duch byłby im w takiej armii potrzebny. Najprostszym rozwiązaniem tej kłopotliwej kwestii było przeznaczyć Legion na wybicie. Tak też zrobiono. W lipcu 1916 roku pułki legionowe nie liczyły już więcej jak po 300-400 ludzi. Nieszczęśliwi legioniści wreszcie zorientowali się, że są skazańcami. Zaczęło się szemranie. Groźba buntu. Wreszcie doszło do ostrego starcia między organizatorem i dowódcą Legionu Piłsudskim, a dowódcą odcinka Bernardim. W rezultacie Piłsudski, nie mogąc opuścić służby z całym Legionem, podał się do dymisji osobiście. W pozostającym na froncie Legionie utworzyła się Rada Pułkowników Legionowych, która wystąpiła do Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie z memoriałem, w którym oświadczyła, że Legion chce być uważany tylko za Wojsko Polskie, Bijące się za wolność Polski Że powinien mieć dowództwo polskie Odpowiedzialne przed współobywatelami I przed swym własnym rządem Wobec tego stanu niezadowolenia w Legionie Władze austriackie zdecydowały się na ustępstwo Legion został przemianowany na Korpus Pomocniczy Polski Przy armii austriackiej Obdarzono go sztandarem z Orłem Białym i Matką Boską. Wreszcie wycofano go z frontu dla skompletowania. Piłsudskiemu dano urlop, a potem dymisję. Przy tym wszystkim ujawniły się w owym czasie silne tarcia w sprawie polskiej między rządem austriackim a niemieckim. Krótkowidzący mężowie stanu Austriaccy. Jeszcze ciągle się łudzili, że ich program rozszerzenia Galicji ma widoki urzeczywistnienia. Dopiero latem 1916 roku dowiedzieli się, że Prusacy kwestię polską uważają za swoją wyłącznie domenę i że z planami austriackimi nie myślą się wcale liczyć. Berlin postanowił używać tej kwestii na własną rękę jako przedmiotu gry z Rosją, decyzję też co do przyszłości ziem polskich sobie wyłącznie rezerwował. Dla polityków wiedeńskich był to bolesny zawód, połączony z upokorzeniem. Jeszcze raz się przekonali, jak trudno wmawiać w siebie, że ich sojusz z Niemcami jest sojuszem równego z równym. Przy tej sposobności... Naczelny Komitet Narodowy w Krakowie, który oparł swe nadzieje na wierze w Austrię, w jej samodzielność i w jej wielką rolę w sprawie polskiej, nareszcie się dowiedział, że to wszystko była fikcja i że on sam ze swym szumnym tytułem, ze swą naczelnością nic nie znaczy. Awanse Niemiec względem Rosji nie odniosły skutku. Mocne stanowisko opinii rosyjskiej i wysiłki państw zachodnich wystarczyły do sparaliżowania intryg rządu petersburskiego i rosyjskich sfer dworskich. Stosunki Rosji z aliantami nawet się poprawiły. Przyczyniła się do tego znacznie wizyta delegacji ciał prawodawczych rosyjskich, dumy i rady państwa w Londynie, Paryżu i Rzymie. W delegacji tej brali udział i Polacy z Zygmuntem Wielopolskim na czele. Wielopolski ze swej trudnej roli wyszedł znakomicie. Nie znikł w gronie swych kolegów rosyjskich. Wszędzie wysunął się na front jako przedstawiciel Polski i uczynił to z wielkim taktem, dzięki czemu nie doprowadził do zadrażnienia stosunków z Rosjanami. Jego przemówienia w Paryżu i Rzymie były aktami politycznymi wysokiego poziomu i stanowiły poważny krok naprzód w naszej akcji. W owym czasie Niemcy zdobyli sobie nowego agenta w Rosji, w osobie członka dumy Protopopowa, który przewodniczył swoim kolegom w delegacji do państw zachodnich. Po powrocie delegacji do Rosji zaczęły chodzić głuche wieści o jego kontrzachtach z Niemcami w Sztokholmie, co naturalnie silnie osłabiło dodatni wpływ pobytu delegacji na Zachodzie. Jego intrygi, prowadzone bez żadnej wątpliwości w porozumieniu z głową rządu Sturmerem, nie osiągnęły bezpośredniego skutku. Pomimo wszakże, iż był to człowiek mały, sądzone mu było odegranie roli dużej fatalnej w ostatnich chwilach okresu petersburskiego dziejów Rosji. Pod wpływem nowego zawodu w nadziejach na Rosję nastąpił nagły zwrot w polityce berlińskiej. Zdecydowano się na krok radykalny w kierunku użycia Polaków przeciw Rosji, na stworzenie państwa polskiego i armii polskiej. Austria musiała ustąpić. I zgodzić się na ustanowienie na ziemiach będących pod okupacją nie tylko niemiecką, ale i austriacką, państwka polskiego, pod faktyczną władzą niemiecką. Zostawiono jej pozory równorzędnego z Niemcami współdziałania w tym akcie, rzecz cała wszakże była robiona przez Berlin i miała pozostać w jego rękach. Krok był śmiały. Bo sprzeczny z uznanymi zasadami prawa międzynarodowego, które nie pozwalały ani na jednostronne ustalenie nowego porządku politycznego, ani na pobór rekruta na ziemiach w ciągu wojny okupowanych. Nie pierwszy to raz Niemcy dowodziły, że się z tymi zasadami niewiele krępują. Ma się rozumieć, nie do Polaków należało stać na straży tych zasad. Układ międzynarodowy, którego one strzegły, był nam nienawistny, bo nie uznawał naszych praw narodowych i uświęcał ich pogwałcenie. Nas nie zapraszano na konferencje haskie, na których te zasady starano się kodyfikować. Niemcy wszakże tam były i brały udział w zobowiązaniach międzynarodowych. Dla części ratowania pozorów postanowiono ten krok zrobić na prośbę Polaków. W tym celu generał gubernator Warszawy von Besseler wezwał do siebie kilku przedstawicieli obozu aktywistycznego, zakomunikował im o zamiarach rządu niemieckiego i zaproponował, ażeby pojechali. Jako delegacja z przedstawieniem odpowiednich życzeń polskich. Tak powstała Delegacja Polska do Berlina i Wiednia, która powiozła z sobą memoriał z życzeniami polskimi, przejrzany przedtem i aprobowany przez kanclerza Niemiec. Tworzyli ją panowie Brudziński, Chmielewski, Dickstein. Dzierzbicki, Łempicki, Franciszek Radziwił i Adam Ronikier. Delegacja udała się najpierw do Berlina, gdzie została przyjęta uroczyście przez kanclerza, Bejtman Hulwek w mowie swej oświadczył, że życzenia Polaków spotykają się z zamierzeniami rządów państw centralnych, które zdecydowały ustanowić państwo polskie pod władzą króla, z armią polską, mocno związane im festenanschluss, z państwami centralnymi, mianowicie także pod względem wojskowym. W następstwie została ona przyjęta w podobny sposób w Wiedniu przez austriacko-węgierskiego ministra spraw zagranicznych Burjana. W niecały tydzień po tych przyjęciach nastąpił znany akt 5 listopada 1916 roku. W tym dniu generalni gubernatorowie Warszawski okupacja niemiecka i Lubelski okupacja austriacka ogłosili jednobrzmiący manifest o ustanowieniu z woli dwóch cesarzy na ziemiach polskich odebranych Rosji. Samoistnego państwa z dziedziczną monarchią i ustrojem konstytucyjnym. Określenie granic nowego państwa pozostawiono przyszłości. Manifest wskazywał, że nowe królestwo znajdzie gwarancję swego rozwoju w związku Anschluss z obu państwami sprzymierzonymi. Wyrażał też nadzieję, że w armii polskiej odżyją sławne czyny wojenne polskie dawnych czasów. Jednocześnie z tym aktem ogłoszony został z datą 4 listopada reskrypt cesarza Franciszka Józefa do prezesa ministrów austriackich, Kyrbera o postanowieniu rozszerzenia autonomii Galicji. Tak z ramienia państw centralnych zostało ustanowione państwo polskie na ziemiach zaboru rosyjskiego, bez określania jego granic wschodnich. Na zachodzie poza jego granicami pozostały ziemie zaboru pruskiego, jako ziemie nieodwołalnie niemieckie i Galicja z widokami na rozszerzoną autonomię w państwie austriackim. Większość opinii polskiej, zarówno jak opinia państw sprzymierzonych, jako główny cel tego aktu wskazała chęć pociągnięcia do szeregów państw centralnych pod postacią armii polskiej, nieużytkowanego materiału ludzkiego w zaborze rosyjskim. Austriacki sztab generalny ocenił ten materiał w samym królestwie na milion ludzi. Była w tym przesada. Gdyby wszakże przeprowadzono w królestwie pobór tak ścisły, jak w państwach centralnych, dałby on niezawodnie w owym czasie cyfrę od 500 do siedmiuset tysięcy. Zdobycie tego rekruta do walki z państwami sprzymierzonymi nie było celem jedynym. Chodziło o stworzenie faktu dokonanego, uprzedzającego inne rozwiązania kwestii polskiej na wypadek, gdyby losy wojny wyrwały decyzję w tej sprawie z rąk niemieckich. To zaś zaczęto już w Niemczech poważnie przewidywać. Niemcy liczyli, że w razie nawet przegranej na froncie uda im się osiągnąć zwycięstwo polityczne, urzeczywistnić swój główny cel, niepodzielne zapanowanie w Europie Środkowej. Nowe Królestwo Polskie pozostałoby jako jedna z części składowych niemieckiego systemu Europy Środkowej, Mittele Europa, I nie miałoby żadnych widoków wyłamania się spod władzy niemieckiej. Zawieszenie decyzji co do wschodnich granic Królestwa, nie zrywało mostów w stosunku do Rosji. Pozostawiało jej drogę do przesunięcia tych granic jak najdalej na zachód, przez osobny pokój z państwami centralnymi. A do tego pokoju, nawet popierająca wojnę opinia rosyjska, mogła się skłonić na widok 700-tysięcznej Armii Polskiej, Gotującej się do maszerowania na Rosję razem z Niemcami i Austriakami. Dobrze byłoby wiedzieć, czy akt 5 listopada był zrobiony w porozumieniu ze Sturmerem i innymi germanofilami rosyjskimi. Jeżeli akt 5 listopada był niejako zwrotem w polityce niemieckiej, nie znaczy to wcale, żeby to był krok nieobmyślany. Wiele danych przemawiało za tym, że posunięcie to na długo przed wykonaniem było przygotowane. Beseler musiał już o tym planie wiedzieć, kiedy pouczył organizatorów obchodów 3 maja, jak Polska będzie musiała się anglidern do układu niemieckiej Europy Środkowej. Tylko nadzieja na pokój z Rosją odwlekała wykonanie. W przekonaniu właśnie, że Niemcy podobny krok przygotowują, na parę miesięcy już przed 5 listopada ostrzegliśmy państwa sprzymierzone, że Niemcy, korzystając z ich bierności w sprawie polskiej, ubiegną je i zdobędą sobie tytuł Dobrodziejów Polski. Ostrzeżenia nasze przyjmowano dość sceptycznie, a nawet byli tacy, którzy mówili, że to jest szantaż ze strony polskiej. Nie rozumiano, że nam chodziło nie tyle o zdobycie jakiegoś zobowiązania sprzymierzonych względem Polski, ile o to, żeby nie byli oni pobici w walce politycznej przez Niemcy. Dla przyszłości Polski ważniejsze było zwycięstwo sprzymierzonych niż ich deklaracje w sprawie polskiej. Akt 5 listopada spadł na państwa sprzymierzone trochę jak piorun z jasnego nieba. Wywołał też zarówno w ich opinii, jak w rządach niemałe poruszenie. Tylko rząd rosyjski się nie poruszał. Zachowywał on taki spokój, jak gdyby nic nadzwyczajnego się nie stało. Jak gdyby z góry wiedział, że to się stanie. Tymczasem 9 listopada ogłoszona została odezwa gubernatorów generalnych okupacji niemieckiej i austriackiej wzywająca ludność Królestwa Polskiego do zaciągania się w szeregi armii polskiej. Odezwa, która uwydatniała Główny cel aktu. I tym razem wszakże Niemcy się przeliczyli. Akt 5 listopada przyjęty został dobrze tylko przez zdecydowanych aktywistów. Nikogo w Polsce dla sprawy niemieckiej nie zjednał. Przeważająca w kraju opinia przyjęła go jako nowe uświęcenie podziałów Polski. Werbunek do armii polskiej zawiódł, bo nikt nie uważał jej za Polską. Rozumiano, że Niemcy chcą pod firmą polską zwiększyć szeregi samej armii do walki ze sprzymierzonymi. Do tego jeszcze przybyło oburzenie wśród najlojalniejszych Polaków austriackich których cała polityka poszła ad acta. Nie pomogło głośne otrąbywanie przez aktywistów zdobytej niepodległości, triumfowanie, że mamy wreszcie własne państwo. Natomiast akt 5 listopada oddał nam duże usługi w stosunku do państw zachodnich. Więcej niż cokolwiek przyczynił się on do pouczenia polityków europejskich o międzynarodowym znaczeniu sprawy polskiej. Był też silnym bodźcem dla nich do zajęcia się nią w sposób poważniejszy. Wzmocnił on bardzo nasze stanowisko na Zachodzie. Przekonano się, że mieliśmy słuszność, gdyśmy ostrzegali państwa zachodnie. I zrozumiano, że zachowanie się Polski względem Niemiec zależy w znacznej mierze od naszej postawy, od naszych wskazówek dawanych krajowi. Po raz pierwszy poczuliśmy, że w państwach zachodnich jesteśmy nie tylko informatorami, ale przedstawicielami jakiejś siły, z którą się liczą. Wiedziano, że nie możemy nic dać sprzymierzonym od Polski, ale patrzono na nas jako na tych, którzy mogą powstrzymać Polskę oddania żołnierza Niemcom. Tak Niemcy cokolwiek robili dla wygrania sprawy polskiej podczas tej wojny chybiali celu i zamiast robić dla siebie robili dla nas. Sik vos non vobis. Tak, wy. Lecz nie dla siebie. Muszę tu zauważyć, że nie wszędzie w państwach sprzymierzonych byli radzi z naszego odpornego stanowiska wobec aktu 5 listopada. Nie tylko miałem wrażenie, że rząd petersburski byłby rad z ogólnopolskiego akcesu do Nowego Królestwa, ale i w pewnych kołach na zachodzie jakby zachęcano nas do takiego sukcesu. Dawano nam do zrozumienia, że nie wzięto by nam wcale za złe, gdybyśmy teraz zmienili politykę i poszli z tymi, którzy nam dali nasze państwo. Widoczne było, że te koła chętnie by widziały podobnie skromne rozwiązanie sprawy polskiej i że skorzystałyby z niego dla skrócenia wojny. Nadzieje na te zmianę naszego stanowiska rozwiała nasza deklaracja lozańska z 11 listopada, podpisana przez 20 Polaków działających w zachodnich państwach sprzymierzonych i w Szwajcarii. Wyszła ona z założenia, że Polska jest jedna i niepodzielna. Stwierdziła, że aspiracje nasze mogą być zaspokojone tylko w zjednoczonej Polsce, że państwa centralne ustanawiając nowe królestwo na ziemiach jednego zaboru, potwierdzają rozbiory Polski. Tworzą państewko bezsilne, mogące być tylko ich narzędziem, że nie zaciągając żadnych określonych zobowiązań co do praw przyszłego królestwa, kładą tylko nacisk na jego zależność od nich. Wreszcie żądają, ażeby Polska im dostarczyła wojska, do walki za sprawę, która nie jest Polską. Akt ich zatem, przeciwny zresztą zasadom prawa ludów, gotuje dla Polski jedynie klęskę. Powstała kwestia, jak alianci na ten krok państw centralnych powinni reagować. Wobec stanu rzeczy w Rosji przy charakterze rządu petersburskiego, szukającego tylko sposobności do zdradzenia sprzymierzonych, nie mogło być mowy o jakiejkolwiek deklaracji z ich strony w sensie propozycji mego memoriału, złożonego i Izwolskiemu. O proklamowaniu z ich strony niepodległego państwa polskiego. Żądanie tego w owej chwili prowadziłoby do niezawodnego rozłamu między państwami zachodnimi a Rosją. Próbowaliśmy wobec tego osiągnąć jedynie deklarację wszystkich państw sprzymierzonych, że nie złożą broni, dopóki nie zjednoczą ziem polskich. W treści deklaracji nie byłoby właściwie nic nowego w porównaniu z odezwą wielkiego księcia Mikołaja i oświadczeniami rządu rosyjskiego, ale... Mielibyśmy zobowiązanie co do najważniejszego punktu sprawy polskiej od wszystkich sprzymierzonych, a przez to i formalne uznanie międzynarodowego charakteru sprawy polskiej. Postanowiliśmy propozycję w tym względzie znów skierować przede wszystkim do Rosji. W tym celu Konstanty Plater umówił się z Izwolskim, że będziemy u niego obaj 7 listopada. Rozmowa była Znamienna. Izwolski, który musiał ponieść nieprzyjemne dla siebie konsekwencje rozmowy ze mną w lutym, był widocznie zdenerwowany. Na wstępie zapytał, czy nie mam nic przeciwko temu, ażeby przy rozmowie był obecny radca ambasady, pan Sewastopulo. Gdy nacisnął dzwonek, wszedł niesłużący, ale sam Sewastopulo, który widocznie już czekał. Izwolski rozpoczął rozmowę niezgrabnym zapytaniem. En bien, monsieur Dmowski, vous rentrez en Pologne? A więc, panie Dmowski, wraca pan do Polski? Odpowiedziałem mu, że nie zamierzam wracać, ale że chcę go zapytać, co alianci myślą zrobić wobec aktu dwóch cesarzy. Spostrzegł się, że wziął ton niewłaściwy i zmienił go natychmiast. Zapytał, co zdaniem moim należałoby zrobić. Uważałem, że już czas przestać wyrażać zdania osobiste i zacząłem mówić, czego żądają Polacy. I Zwolski poprosił o dokładne zdefiniowanie, w jakim charakterze mówimy i w czyim imieniu. Rozmowa stała się oficjalna. Oświadczyłem, że gotowi jesteśmy uniemożliwić zrekrutowanie armii w Królestwie, ale chcemy, ażeby alianci zawarli z sobą i ogłosili konwencję, mocą której zobowiązują się nie zakończyć wojny bez zjednoczenia ziem polskich. Powołałem się przy tym na analogiczną konwencję londyńską co do Belgii i Zwolski zapytał, czy konwencja miałaby dotykać także i ustroju przyszłej Polski? Odpowiedziałem mu, że wtedy należałoby iść dalej od Niemców w zapowiedziach co do tego ustroju ponieważ zaś to przy istniejących stosunkach w Rosji jest niemożliwe. Konwencja winna się ograniczyć tylko do kwestii terytorialnej. I Zwolski powiedział, że takie wyjście z sytuacji mogłoby Rosji dogadzać. I zapytał Sewastopula, czy jego zdaniem Francja i Anglia nie miałyby przeszkód konstytucyjnych? Czy mogłyby zawrzeć podobną konwencję bez parlamentów? Ten wskazał, że przecież i konwencja londyńska była bez parlamentów zawarta. Na tym rzecz stanęła. Izwolski oświadczył, że natychmiast telegrafuje do swego rządu przy sposobności poinformował nas że ambasador francuski w Piotrogrodzie już dostaje instrukcję by się porozumiał z rządem rosyjskim co do formy protestu przeciw aktowi 5 listopada rząd rosyjski załatwił sprawę prosto jego przedstawiciele dyplomatyczni w państwach sprzymierzonych i neutralnych wręczyli rządom dnia 15 listopada krótką notę protestującą przeciw pogwałceniu konwencji międzynarodowych uroczyście zaprzysiężonych przez Niemcy i Austro-Węgry, kończąc oświadczeniem, że prowincje Królestwa Polskiego nie przestają stanowić integralnej części Cesarstwa Rosyjskiego, a ich mieszkańcy związani są przysięgą na wierność złożoną cesarzowi. Tego samego dnia ukazał się w Piotrogrodzie komunikat urzędowy zawierający protest przeciw pogwałceniu prawa międzynarodowego, przeciw pobieraniu rekruta w królestwie i deklarację, że zamiarem Rosji jest utworzenie Polski całej, złożonej ze wszystkich ziem polskich i danie jej po zakończeniu wojny prawa swobodnego budowania swego życia narodowego, kulturalnego i gospodarczego na zasadach autonomii pod berłem monarchów rosyjskich i przy zachowaniu jedności państwowej. Rząd rosyjski robił wszystko, żeby ułatwić Niemcom przeprowadzenie ich planu. Istnienie w Rosji rządu, który był wrogiem państw z Rosją w wojnie sprzymierzonych, wrogiem Polski, względem której Rosja deklarowała życzliwe zamiary, a przyjacielem Niemiec, z którymi Rosja była w wojnie, Wytworzyło w kwestii polskiej sytuację niesłychaną, nader niebezpieczną i dla Polski, i dla państw zachodnich, i dla samej Rosji. Staliśmy przed dylematem albo zachowania się biernego wobec stanowiska rządu rosyjskiego, który na ustanowienie państwa polskiego przez Niemcy odpowiadał, że ma zamiar kiedyś dać Polsce możliwość rozwoju narodowego, kulturalnego i gospodarczego w jedności państwowej z Rosją, albo bezwzględnego wystąpienia przeciw jego stanowisku i starania się o takież wystąpienie państw zachodnich. W pierwszym